Kochani, temat ten, który przygotowałam dzisiaj, Zdrada i co dalej? To nie, nie ukrywam, że troszeczkę napawa mnie ten temat lękiem, dlatego, mm -hmm. że jak usłyszeliście, w moim małżeństwie nie było zdrady, a będę mówić na ten temat. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że jeśli te materiały trafiły do mnie, to nie na darmo, dlatego, że mam takie przekonanie, że czasem może osoby, których bezpośrednio ten temat nie dotyczy, mogą łatwiej mówić o tym, nie wchodząc w emocje, nie wchodząc w sytuację którejś ze stron, więc wydaje mi się, że jestem gotowa przedstawić Wam ten temat. Oczywiście nie są to, nie będę mówić o tym czego sama doświadczyłam, tylko to co wyczytałam z książek i doświadczeń ludzi, którzy z tym problemem się zetknęli. A temat przygotowałam w oparciu o dwa takie materiały. Jedno to jest pismo zbliżenia, numer drugi zbliżeń, pismo dla rodzin. Jest to pismo, które ukazuje się w Lublinie, jest wydawane w Lublinie. I będę się opierać na artykule na temat zdrady, zdrada i co dalej, artykułu, to jest psychoterapeuty Jakuba Kołodzieja. Natomiast drugą osobą, o której wypowiedzi się opierałam, to był Mieczysław Górze Guzewicz. Wiele jego rzeczy, książek czytałam, wiele jego pozycji, bardzo polecam, człowiek bardzo zdecydowanie, do niego czarne to jest czarne, białe to jest białe. Czasami sama nawet w myślach gdzieś dyskutowałam z jego zdaniem, ale no, szczerze mówiąc daje argumenty takie, które są w stanie mnie przekonać. Akurat to, o czym dzisiaj będę mówiła, oparłam na książce Mieczysław Guzewicz, Małżeństwo na krawędzi. Więc najpierw oprał się na, na tym, co o zdradzie mówi Jakub Kołodziej, psychoterapeuta i współzałożyciel Ośrodka Terapeutyczno-Szkoleniowego. Prywatnie jest mężem i ojcem trojga dzieci. Jakub Kołodziej uznaje, stwierdza, że mamy tak jakby różne reakcje na wiadomość o zdradzie, ale jest ona niejako schematycznie powtarzana przez wszystkie osoby. Więc pierwsza Rzecz, jeśli dowiadujemy się o zdradzie, to pierwszą naszą reakcją najczęściej to jest, to jest szok. To jest szok, który mija po kilku godzinach i kolejnym etapem to jest zaprzeczenie. Czyli stwierdzenie, że niemożliwe, że to mi się przytrafiło, coś tu nie do końca zrozumiałam, to chyba jakiś żart, proszę potwierdzić, że to nieprawda, testujesz mnie, czy jak zareaguję na taką wiadomość. No i wchodzi kolejny etap, bardzo trudny do przeżycia, czyli właśnie przeżywanie. Przeżywanie tego, co się wydarzyło. Ten etap bardzo mocno związany jest z emocjami. z Różnego rodzaju emocjami. Od żalu, złości, lęku, także poprzez poczucie winy. Związany też z upokorzeniem, z uświadomieniem sobie straty relacji w małżeństwie. Gdzieś tam, w środku, przy zdradzie, pojawia się nam komunikat jakiś wewnętrzny właśnie tego niskiego poczucia wartości, czyli że on czy ona jest lepsza ode mnie, jeśli doszło do takiej sytuacji. Jest to czas, kiedy bardzo mocno zachwiane jest, zachwiane jest poczucie własnej wartości. Bywa, że w tym, na tym etapie przeżywamy też, niektóre osoby przeżywają ogromną chęć zemsty. Często się jednak okazuje, że ta zemsta przerasta, po prostu przerasta samą zdradę i, i to, co w wyniku tej zemsty zrobimy, stwarza jeszcze gorsze ruiny tej naszej sytuacji, aniżeli sama zdrada by mogła stworzyć. Więc troszeczkę pogłębiamy ten proces, ale na niekorzyść. Często zdarza się, że osoba zdradzona również doświadcza poczucia winy i to niekoniecznie po jakimś czasie. Zdarza się, że te emocje agresywne mogą się pojawić właśnie jako reakcja na, na zdanie sobie sprawy z poczucia winy. Miałam okazję rozmawiać kiedyś z psychologiem, który stwierdził, że czasami agresja spowodowana, skierowana w stosunku do osoby, która jest ofiarą tak naprawdę, Wynika stąd, że agresor tak jakby ma poczucie tej winy tak? i w sytuacji takiego agresywnego zachowania chce tak jakby odwrócić rolę, uświadomić tej drugiej osobie, że to, że to nie on jest agresorem, że on w tym wszystkim jest ofiarą, a agresorem jest tak prawdziwie ofiara. Także jest to taki naturalny objaw w momencie, kiedy osoba zdradzająca zda sobie sprawę z tego, że w niej tkwi wina, że to ona popełniła błąd. Ten etap przeżywania jest bardzo trudny, bo mogą się te odczucia, emocje bardzo zmieniać. To jeszcze nie jest stan takiego stabilizowania, żeby można jakoś realnie myśleć o tym, co robić dalej. I to jest etap, kiedy bardzo istotna jest obecność kogoś drugiego, obok. Kogoś, na którym możemy, kto może dać nam wsparcie, kto znajdzie czas na to, żeby nas wysłuchać. I śmiem stwierdzić, że właśnie osoby, które do nas trafiają po raz pierwszy na spotkaniu, to właśnie, przynajmniej te osoby po zdradach, to właśnie bardzo często się zdarza, że one trafiają na tym etapie przeżywania, czyli jeszcze nie ma decyzji, co robię dalej. Jakoś z tym szokiem już sobie poradziłam. Natomiast jestem na etapie tego przeżywania i potrzebuję nie tylko rady, jak sobie poradzić z tą, tą sytuacją, ale potrzebuję kogoś, kto będzie chciał mnie zrozumieć. I to niezależnie, czy jestem osobą zdradzoną, czy osobą, która zdradziła i szuka teraz rachunku dla y, swojego małżeństwa. No i kolejny etap po przeżywaniu to jest podjęcie decyzji, co dalej. <śmiech> Czasami dotyczy ta decyzja małżeństwa, tak? dwojga ludzi, ale czasami jest to decyzja jednostkowa, po prostu mąż czy żona, współmałżonek czasami nie jest jeszcze gotowy do podjęcia yy, decyzji, co dalej jeśli chodzi o małżeństwo nasze, o, o funkcjonowanie dalej jako dwojga ludzi. Ale często już po etapie przeżywania podejmujemy decyzje, tak jak mówię, pojedynczo. Czyli na przykład tak jak wy decydujecie się, że podejmuję tę decyzję, jest coś źle, więc działam I, i zaczynam coś robić z tym tematem. Niezależnie czy współmażonek też idzie ze mną krok w kroku i próbuje coś robić, czy nie, to uważam, że ja coś z tym powinnam zrobić. Kolejna faza to budowanie relacji. I w tej fazie ważne jest spojrzenie na zdradę jako proces. A proces zdrady jest wieloaspektowy i o wiele bardziej złożony, niż by się to mogło wydawać. Według Jakuba Kołodzieja zdrada rozpoczyna się długo, długo wcześniej i wynika z bardzo wielu czynników. I myślę, że to Wy byście mogli te czynniki bez problemu wymienić. Każdy z nas mógłby to wymienić. Dlaczego w małżeństwie niekoniecznie dochodzi do zdrady, ale w ogóle do kryzysu. Ale posłuchajmy, co mówi Jakub Kołodziej. Nieuporządkowane życie emocjonalne. Trudności w doświadczaniu bliskości. Wzorce zachowania zaczerpnięte z rodziny pochodzenia, ale także ze środowiska, w którym się żyje. Zaniedbania relacji małżeńskiej, np. poprzez brak rozmów. Wcześniejsze doświadczenia seksualne bez relacji bliskości. Brak satysfakcji w życiu seksualnym. Rozłąka. Odreagowanie stresu wynikającego z porażek w życiu zawodowym, trudności finansowych czy choroby. Ostatnią fazą Przeżywania zdrady to jest akceptacja strat i przebaczenia. I to niekoniecznie znaczy zapomnienia, bo no, bardzo ciężko jest zapomnieć o tak głębokim zranieniu. Natomiast ważne jest, aby umieć się wyzwolić od jakichś negatywnych emocji, czy po prostu od chęci odwetu. Przebaczenie ma dotyczyć również przebaczenia sobie. I tu nie mówię tylko o osobie, która zdradziła, ale też o osobie, która została zdradzona. Dlatego, że często w takiej sytuacji przychodzą do głowy właśnie jakieś wspomnienia z życia wcześniejszego i wynalezienie sytuacji czy błędów, które samemu się popełniło, które mogły spowodować po prostu ten krok. Potem współmałżonka. I ostateczną konsekwencją zdrady może być przemiana w kierunku pogłębiania relacji małżeńskiej. I to jest ten pozytywny aspekt tego całego procesu. Jakie spotykane są częste błędy przy sytuacji zdrady? Zbyt szybka decyzja o rozstaniu podjęta pod wpływem emocji. Wciąganie dzieci i ujawnianie szczegółów zdrady. Nastawianie przeciwko sobie. Wyrafinowana zemstwa, czyli na zasadzie ja zostałam zdradzona, no to teraz ja zdradzę. I wiecie, tutaj przypomniałam sobie jedną rzecz, którą gdzieś czytałam, nie wiem, czy to... Nie, to chyba nie ojciec pija, ale chyba ksiądz Aleksander Woźny. była kiedyś taki artykuł był w gazecie Miłujcie się, yy, polecam ten artykuł, super, był odnośnie małżeństwa. Sens był taki, że ksiądz powiedział, cóż z tego, jeśli chcesz postąpić niezgodnie z sumieniem, niezgodnie z prawami bo bożymi, co ci dotarli, że będziesz miał tylko tą świadomość, że spotkasz tą drugą osobę, którą podajesz jako przykład, że ona też tak postępuje, tak? Czyli, no troszkę zagmatwałam to tłumaczenie, ale odnosząc do tej sytuacji, co powiedziałam, cóż nam da, że zdradzimy małżonka, który nas zdradził, że też pójdziemy w zdradę? Po prostu to, że utracimy kontakt z Panem Bogiem, Jednako, jednakowoż jak nasz małżonek, tak? Więc chyba to nie o to chodzi, że będziemy mieć radość z tego, że pogłębiliśmy się obydwoje. Częstym błędem jest też, no właśnie, już co po zdradzie. Częstym błędem jest ciągłe wracanie do zdrady po podjętej decyzji już, że odbudowujemy związek. Przy pierwszej nadarzającej się okazji, przy kłótniach, wywlekanie na nowo tego, że ktoś zdradził. Tak? To jest sytuacja, kiedy jednak trzeba już zapomnieć, jeśli zaczynamy od nowa budować. Chociaż w nas to wszystko siedzi, powinniśmy na tyle starać się kontrolować siebie, żeby, żeby pokazać współmałżonkowi, że akceptujemy go z tą słabością i z tym, co nam uczynił. Nie wypominamy za każdym razem. Częstym błędem jest traktowanie też z pracy jako osoby niedojrzałej i usprawiedliwianie jej zachowania. Albo też musimy bardzo uważać na doradców, którzy mówią nam, co mamy robić. W naszej wspólnocie tak naprawdę też nie jesteśmy od tego, żeby wam doradzać, co macie robić. Ta wspólnota ma na celu to, że Wy słuchając różnych świadectw, czy wypowiedzi ludzi, których nie komentujemy, bo taką mamy zasadę, to Wy dochodzicie do pewnych wniosków, tak? czy korzystać z ich doświadczeń, czy to będzie dobre dla Waszego związku, czy będzie złe, czy, e, czy zgadzacie się z tym, czy nie. Co może pomagać w leczeniu małżeństwa, w którym nastąpiła zdrada? Dojrzała wiara i religijność, system wartości, poczucie własnej wartości i godności, wsparcie osób bliskich, wyrażanie emocji, płacz i złość, bo to jest bardzo naturalne. Także my nie zapominamy o tej zdradzie, ciężko nam zapomnieć i oczywiście przychodzą sytuacje takie, kiedy z nas gdzieś to wychodzi, tak, ale no jest to natura człowieka, musi z nas to ujść, zarówno od strony kobiety, jak i mężczyzny i to jest naturalne i musimy dać sobie czas na ten żal, na pozbycie się tych negatywnych emocji. Pomaga też unikanie poniżania się na, przedpo, na przykład poprzez kontakt z osobą, którą, z którą współmałżonek nas zdradził. Albo błaganie małżonka o pozostanie, mimo że nie podjął decyzji o tym, żeby skończyć związek z inną osobą. I teraz przejdę do tego bardziej, co mówi Mieczysław Guzewicz w tej książce. Również ojciec Trojga Dzieci, doktor teologii biblijnej konsultor Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, członek Diecezjalnej Rady Duszpasterstwie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i tak dalej, i tak dalej. Co pozdracie? Według Mieczysława Guzewicza i zgodnie z cytatem z Pisma Świętego jeden drugiego brzemiona noście, nie powinniśmy w tym momencie być sami. Czyli powinniśmy poszukać przyjaciół czy wspólnoty, ale tak jak mówię, nie po to, żeby przyjaciele nas ogłaskali i powiedzieli jaka ty, czy jaki jak Ty jesteś biedny teraz i nieszczęśliwy i masz pełne prawo do tego, żeby sobie układać życie teraz, bo jak tak źle z Tobą postąpił. Tylko chociażby po to, żebyśmy znaleźli człowieka, który pozwoli nam z siebie wydobyć to, co w nas siedzi. Super, jeśli trafimy na przyjaciół, którzy y, będą nie umieli nie tylko wysłuchać, ale rzeczywiście przyjąć naszą decyzję o tym, że chcemy walczyć o małżeństwo, mimo że dla wielu osób w dzisiejszym świecie jest to śmieszna rzecz. Nie powinniśmy podejmować pochopnych decyzji. tak? Czyli nawet jeśli usłyszymy pierwszą reakcję, jeśli byśmy zdradzili pierwszą reakcję współmałżonka, że ktoś ma się wynieść z domu, spakować, że nie chcecie więcej widzieć, tak naprawdę trzeba zrzucić to na karp emocji. I nie radzenia sobie jeszcze z tą sytuacją, natomiast nie przyjmować tego jako kierunku naszego działania. Dać sobie czas, o dać sobie czas na to, żeby przemyśleć dalsze drogi, dalsze kroki w tym małżeństwie. Powinniśmy wybaczyć, modlić się za ale też za siebie samego. Dlatego, że modlitwa uzdrawia, modlitwa wyzwala nas z tych złych emocji, negatywnych odczuć, pozwala nas nam spojrzeć na drugiego człowieka jako na słabego, podobnie jak i my, na takiego, który nie ze wszystkim sobie radzi i popełnia błędy i ma prawo do popełniania tych błędów. Powinniśmy podjąć próbę zrozumienia współmałżonka. Trzeba pogodzić się z myślą, że zawsze część winy ponosi zdradzony małżonek. Słuchajcie, tak jak słucham często waszych świadectw, ale też jak patrzę w swoim małżeństwie, nie ma świętych w małżeństwie. My walczymy o tą świętość, tak? każdy z nas stara się być świętym, ale jesteśmy skażeni grzechem pierworodnym. I nie ma opcji. To, że doszło do zdrady, to tak jak wcześniej było wymienione. Coś wcześniej musiało się w małżeństwie dziać. Może za mało czasu poświęcaliśmy swój małżonkowi, Może te relacje nie były ułożone we właściwy sposób. Może pozwalaliśmy na... Wiele rzeczy, na co nie powinniśmy pozwalać małżonkowi, więc y, trzeba uczciwie przyznać, że też jesteśmy winni sytuacji, jaka się zadziała. Y, tu jeszcze wrócę do Jakuba Kołodzieja, który mówi, często zdradzony małżonek mówi, że przecież wszystko było dobrze, jednak po bliższej analizie okazuje się, że sporo spraw było nieuporządkowanych i niewyjaśnionych. Za dużo ustępstw, kompromisów albo brak ciepła, troski, często zwykłej kultury. Czasami małżonkowie odkrywają, że w ogóle nie dbali o swoje małżeństwo. Żyli przekonaniem, że samo się ułoży. Co powinniśmy jeszcze robić po zdradzie? Jak stawać na nogi? Okazać gotowość przyjęcia. Mieczysław Gozowi zwrócił uwagę na jedną rzecz, która, no jak spojrzałam na to, co powiedział, rzeczywiście dała mi do myślenia. Słuchajcie kobiety, matki, matki, mówię do kobiet matek. Bardzo często byłyśmy też zranione przez dzieci, prawda? Zdarzało się, że wywinęły na mnie jeden numer. Ale gdybym tak sobie spojrzała na swoje życie, czy równie łatwo i szybko wybaczałam swoim dzieciom jakieś przewinienia, czy tak samo szybko przebaczałam mężowi? Czy nie stawiałam wyżej poprzeczki, że no ten to może się pomęczyć troszeczkę, tak? Zanim mu przebaczę, niech sobie troszkę popokutuje. A dziecko to tak troszeczkę łagodniej. Tak? Albo się przytuli, albo mamuniu, albo tamto. Chociaż czasami też potrafiło zranić nie, nie gorzej. tak? Czyli miejmy to na uwadze, czy potrafimy wybaczyć współmarzonkowi. Tak samo, jak innym członkom rodziny. Powinniśmy kochać po ludzku, to często po zdradzie niemożliwe. Ale trzecią osobą, Pamiętacie, że jest Trójca Święta w sakramencie małżeństwa. Wchodzimy jako dwoje do kościoła. Jako narzeczona i narzeczona wychodzimy jako trójca, z Panem Bogiem jako trzecim. Więc nawet jeśli dochodzi do rozpadu małżeństwa, Pan Bóg przy nas zostaje. Więc nie traćmy nadziei, że jeśli coś się rozpadło, to zostajemy sami, bo nie zostajemy sami. Po prostu trzeba skierować nasze kroki i myśli ku Bogu, który jeśli był przy stalaniu tego małżeństwa, to zapewne będzie też przy naszej dalszej drodze na budowaniu na nowo Powinniśmy okazywać miłość. Spróbować dostrzec, że to, co zrobił współmałżonek wobec nas wynikało z jego słabości, niedoskonałości. Można uznać, że jest osobą chorą, a przecież chory potrzebuje dodatkowej troski. Trudne to jest. Trudne jest również małżeństwa, które nie przeszły zdrady. Okazywanie miłości wtedy, kiedy ktoś nas rani. Tak, bo jednak chciałoby się, żeby nawet jeśli już zrani, to żeby przeprosił. A jeśli tego nie ma, to też jest trudność. Ale... Tak jak mówi Guzewicz, powinniśmy patrzeć na krzywdziciela oczami Boga. Czyli czy Pan Bóg naszego współmałżonka potępia? Jaką by przybrał postawę wobec Niego? Czy odrzucił i potępił i nie wybaczył, czy jednak próbował się otworzyć i znalazł w nim chociaż cząstkę dobra, która może dalej się rozwijać i przynosić owoce? Powinniśmy okazywać zaufanie, czyli chwalić i dostrzegać dobre strony. Po zdradzie na pewno to niełatwe ale z Panem Bogiem uważam, że wszystko z czasem jest możliwe. No i bardzo charyzmatowi wspólnoty bardzo bliskie stwierdzenie być wiernym w odpowiedzi na niewierność. Jest to postawa, która przede wszystkim jest budująca dla dzieci. Tak, się mamy dzieci w małżeństwie. Przyznam, że trudno byłoby mi, jeśli nawet małżonek żądałby rozwodu, zgodzić się na taki rozwód, Dlatego, że bardzo cenię sobie uczciwość i po prostu jeśli przysięgałam i dałam swoje słowo, bardzo trudno byłoby mi złamać, dlatego, że miałabym ciągłe poczucie winy, że nie dotrzymałam słowa i że jestem osobą nieuczciwą. Czyli tak naprawdę to, co wpajałam całe życie swoim dzieciom, wychowując je, no byłoby dla nich kłamstwem, byłabym po prostu osobą niewiarygodną. Dlatego nie zgodziłabym się nigdy na, małżeństwo, na, na rozpad małżeństwa, na rozwód. Jest to też słuchajcie postawa, świadectwa w środowiska, w których żyjemy, w których pracujemy, tak? Gdzie bardzo często mówicie świadectwo o tym, jak często spotykacie się z stukaniem palcem w czoło. Tak, że to jest takie nienormalnie. Jest to postawa, która naprawdę tak każe chylić czoła nam przed wami, przed waszą postawą w życiu. Co jeszcze możemy, a wręcz powinniśmy bardzo intensywnie modlić się za współmałżonka, czyli cierpienia, które ofiarowujemy, adoracje, komunie święte, Eucharystie polecone w intencji współmałżonka, ale trzeba też pamiętać, żeby się nie nakręcić w tym kierunku, to znaczy, żeby też nie zaniedbywać rodziny, czyli nie iść mocno w kierunku, no teraz już będę tylko przy Panu Bogu, bo tylko On mi został, tylko mam dalej jeszcze swoje obowiązki zawodowe i rodzinne i trzeba to mocno wyważyć też, w jakim kierunku i z, w jakiej proporcji to ma iść dalej. No i to, o czym już parę razy powiedziałam, czyli na pewno wybaczyć drugiej osobie, czyli tej, z którą współmałżonek nas zdradził. To nie jest łatwe, ale w Piśmie Świętym, w Ewangelii świętego Mateusza mamy powiedziane Bierzcie się za tych, którzy was prześladują. Jeśli jest taka potrzeba, to oczywiście możemy podjąć, tak jak część z Was podjęła, formę terapii małżeńskiej albo indywidualnej, czy właśnie forma terapii pracy nad sobą, tak jak te warsztaty 12 kroków, o których wspominałam. I na koniec parę propozycji dla małżonków, którzy odbudowują związek po zdradzie. Co może być taką dla nich drogą? Wspólna terapia u chrześcijańskiego psychologa, bo też zdarzają się psychologowie, którzy no, szukają łatwiejszej drogi, czyli właśnie odejścia, rozejścia się i znalezienia szczęścia. Nawet niedawno gdzieś trafiłam na taki artykuł w gazecie. Pani psycholog dawała świadectwo w jakiejś gazecie i wyśmiewała postawę kobiety, która mimo, że zraniona była i zdradzona, nadal trwała, trwała swojej przysiędze. Rekolekcje małżeńskie, które również nasza wspólnota proponuje. Rekolekcje ogólnopolskie organizowane przez wspólnotę Sycharal, też nasze, nasze najbliższe będą we wrześniu, 22-24 września, odbędą się w kodniu. Propozycją dla małżonków odbudowujących związek po zdradzie jest również obrzęd odnowienia przyrzeczenia małżeńskiego, o które można poprosić bliskiego księdza, ale też korzystanie z sakramentów, a także warto jest mieć stałego spowiednika. Idealną sytuacją byłoby, żeby był to spowiednik ten sam dla żony, jak i dla męża. Łatwiej byłoby mu na pewno pewne rzeczy ukierunkowywać w małżeństwie. Na zakończenie chciałabym przeczytać Wam kilka świadectw tej książki. Osób po zdradzie, które doświadczyły zdrady w swoim małżeństwie. To są świadectwa osób, które do Mieczysława Guzewicza podeszły po prowadzonych przez niego rekolekcjach dla małżeństw. Do mnie mąż wrócił po 18 latach. Zostawił mnie z czwórką dzieci. Żyliśmy w wielkiej biedzie. Wychowałam dzieci na porządnych ludzi. A on, ten mój mąż, marnotrawny, wrócił jak ta druga kobieta zmarła. Po trzech latach od powrotu miał udar mózgu. Sparaliżowało go. Opiekowałam się nim jeszcze dwa lata. Myłam, karmiłam, goliłam. Po rękach mnie całował. Umierając przeprosił nas wszystkich, pojednał się z Bogiem. Nie pierwszy raz czytam to świadectwo, ale ymm, zawsze mnie ujmował. No to jeszcze jedno. To chyba już nie emocjonalne. Przy chorobie czytać jeszcze kilka razy. Moc. Tak, aż podejdzie się do tego. Bez, tak. Beznamiętnie. beznamiętnie. Oj, u mnie to chyba mało Bez możliwe. możliwe. No dobrze, idziemy dalej. Wybaczyć i poko pokochać na nowo po zdradzie? Tak, wiem, że tak to ma wyglądać, ale nie przypuszczałam, że jest to takie trudne. Zdrada męża i odejście z domu miały miejsce już 17 lat temu. Wydawało mi się, że jestem blisko Boga. Z domu wyniosłam bardzo solidne wychowanie religijne, podparte prawdziwym przykładem żywej wiary rodziców. Kiedy dowiedziałam się o niewierności męża, weszłam w okres kłębowiska uczuć i emocji. Było wszystko. Bunt, złość, lęk, utrata poczucia własnej wartości, oskarżenie, ogromne ilości wylanych łez i bardzo dużo pytań. Spowiedzi, modlitwa, bardzo częste udział we mszy świętej, przyjmowanie komunii świętej, rozmowy z wieloma doświadczonymi duszpasterzami pomogły mi wrócić do wewnętrznej równowagi. Wybaczyłam, odsunęłam złe uczucia, ale dopiero od pewnego czasu, może od roku, mam pewność, że znowu kocham mojego męża. Czuję, że jest to szczera miłość, ale zupełnie inna, bardziej braterska. Życzę Mu dobrze, tak też o Nim myślę, ale nade wszystko chcę się z Nim spotkać w niebie. Chcę, abyśmy razem znaleźli się w bliskości Jezusa. Tak, dopiero od niedawna, więc patrząc w przeszłość, mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że 14 lat musiało upłynąć, zanim moje wybaczenie i pokochanie na nowo doszło do pełnego wymiaru. Przez cały ten okres oprócz modlitwy i wymienionych wyżej praktyk codziennie odmawiałam drogę krzyżową w intencji męża. Odmawiając to nabożeństwo, starałam się przywoływać Maryję, prosić ją o bycie ze mną, o łaskę takiego znoszenia cierpienia, jaką ona miała w czasie męki syna. Czas upływał, a ja stopniowo doświadczałam przemiany wewnętrznej, wgłębiania się w istotę miłosierdzia. Wiem, że mój mąż jest bardzo bliski Bogu, bardziej bliski niż ja, mimo że ciągle tkwi w grzechu zdrady. Rok temu rozmawiałam z kobietą, która dowiedziała się o niewierności męża. Płakała, ale powtarzała, że kocha nadal, że wybaczyła, że modli się o nawrócenie męża. Po kilku miesiącach, w czasie kolejnej rozmowy, jej stan wewnętrzny był bardzo niepokojący. Stwierdziła, że ona już nie ma ochoty modlić się za męża, ponieważ Bóg nie wysłuchuje jej próśb. Bardzo mnie to zabolało i zasmuciło. Bóg wysłuchuje wszystkich próśb, ale oczekuje naszej wytrwałości i cierpliwości. I ostatnie świadectwo, bardzo króciutkie. Ja do męża wróciłam po 20 latach, czekał na mnie, nie wziął sobie innej kobiety. Przeprosiłam, wybaczył, przyjął pod dach. Dorosłe dzieci i wnuki też się cieszą. Wróciłam do męża, bo czekał na mnie. I tym zdaniem chciałam zakończyć ten temat. Dziękuję.